Gnamy reklamy. Mija 16 tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 kwietnia. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie nie oznacza końca ochrony polskich kierowców, mówi premier. Po śmierci niemowlęcia poznańska prokuratura wnioskuje do sądu o list gończy za ojcem. Błyszczą nowością i zapewniał lepsze brzmienie krakowskiego hejnału. Osiem nowych trąbek dostali hejnaliści. Lepszy, kruchy rozejm niż wojna. Tak zawieszenie broni między Izraelem i USA a Iranem komentuje premier. Donald Tusk rozpoczynając posiedzenie swojego gabinetu mówił, że ucieszyły go informacje z Waszyngtonu i decyzja Donalda Trumpa, który nie zrealizował swojej zapowiedzi zakłady cywilizacji. Rozejm nie oznacza zaprzestania działań, które mają chronić rynek paliw, podkreśla szef rządu. My nie zamierzamy w związku z zawieszeniem walk na Bliskim Wschodzie, nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo... Będziemy dmuchać na, na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. Znamy już maksymalne ceny paliw na stacjach, jakie będą obowiązywać jutro. Za benzynę popularną, 95. i jutro kierowcy zapłacą maksymalnie 6,27 zł. Za 98. 6,88, a za olej napędowy, 7,83, czyli mniej o 4 grosze. Komisja Europejska poinformowała Polskę i Hiszpanię oficjalnie, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z unijnym prawem. Ale jak podkreśla nasza korespondentka w Brukseli, nie wiąże się to z żadnym postępowaniem o naruszenie unijnego prawa. Jak przypomina Beata Półmecka komisja już wcześniej zapowiadała, że z decyzjami nie będzie się spieszyć i rozumie trudną sytuację państw członkowskich związaną z wysokimi cenami. Letter... Rzeczniczka komisji Luis Bogi poinformowała, że listy do Warszawy i Madrytu zostały wysłane 28 marca. On March. Ale Komisja Europejska działała niejako z automatu. Teoretycznie jeśli jakiś kraj postępuje niezgodnie z unijnym prawem, to najpierw komisja go ostrzega, a potem uruchamiana jest procedura o naruszenie europejskich przepisów. Ale nie w tym przypadku. Tu takiego postępowania nie będzie. Sytuacja w całej Europie jest bardzo trudna w związku z szybującymi cenami energii z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Zresztą jak ustaliłam, Warszawa informowała nieformalnie Brukselę o swoich zamiarach. Polska powołuje się na kwestie bezpieczeństwa energetycznego i od początku wskazuje na czasowe odstępstwa od unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Ojciec pięci, pięciomiesięcznego chłopca, który zmarł w poznańskim szpitalu ma być ścigany listem gończym. Prokuratura wysyła do sądu wniosek o areszt poszukiwawczy wobec mężczyzny. Obywatele Gruzji wciąż szuka policja, relacjonuje Maciej Szefer. Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury przekazał mi, że na jutro zaplanowano sekcję chłopca. Do czasu jej przeprowadzenia zarzuty dla zatrzymanych już osób nie będą zmienione. W związku ze sprawą zatrzymano gruzinkę, matkę dziecka i dwóch mężczyzn, obywateli Mołdawii. To oni pod nieobecność kobiety mieli wraz z ojcem opiekować się chłopcem. Usłyszeli oni zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im kara do 15 lat więzienia. Prokuratura bierze pod uwagę zmianę zarzutu z uwagi na śmierć chłopca. Maciej Szefer, Polskie Radio. Grecja wprowadzi zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku. Decyzję ogłosił premier Kyriakos Mitsotakis. Wskazał na negatywny wpływ na zdrowie najmłodszych. Nauka mówi wprost, kiedy dziecko spędza godziny przed ekranem, jego umysł nie odpoczywa. Dlatego zdecydowaliśmy się na trudny, ale konieczny krok. Zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat. Rozporządzenie zostanie wprowadzone latem i wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Grecja będzie jednym z pierwszych krajów, które podejmą taką inicjatywę. Jestem jednak pewien, że nie ostatnim. Szef, Szef greckiego rządu zapowiedział, że będzie naciskał na wprowadzenie podobnych przepisów w całej Unii Europejskiej. Nowe trąbki mają hej na liści z Wieży Mariackiej w Krakowie. Osiem instrumentów strażacy po raz pierwszy wnieśli na górę. Jedna trąbka tam zostanie jako zabasowa. instrument, widać, że jest bardzo dobry, markowy. To jest austriacka firma. Myślę, że będą nam bardzo dobrze służyły. Instrument, na których gramy, niestety są bardzo, bardzo dużo eksploatowane, nie? Jeżeli nasza służba trwa 24 godziny, gramy na cztery strony, więc wykonujemy ten hejnał 96 razy. Każdy instrument się zużywa. Czy słuchacze Polskiego Radia, myśli Pan, poczują jakościową zmianę w odgrywanym hejnale, czy to będzie ten sam hejnał? Mam nadzieję, że poczują tą zmianę. Mamy bardzo specyficzną mikrofon to jest Tuba Marconiego z 1924 roku, na wieży od 1927 roku i ona bardzo specyficznie oddaje dźwięk. Mam nadzieję, że, że słuchacze też go dostrzegą. Z hejnalistami rozmawiał Paweł Pawlica. Poprzednie tramki miały już 10 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 po 16 sport w trójce i Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie, dzień dobry. Zanim przejdziemy do wieczornych wydarzeń widzę Mistrzów UEFA, cofnijmy się jeszcze do wczorajszego finału hokejowej Ekstraligi. Czwartym zwycięstwem w serii hokejowy GKS Tychy przypieczętował siódmy tytuł w historii klubu. Kapitan zespołu Filip Komorski zdobył pierwszą z bramek w wygranym 7-2 meczu z GKS-em Katowice. Po pierwsze trafiliśmy w formą widalną część sezonu, bo ten sezon był troszeczkę sinusoidą, wygrany super puchar, później nie dostaliśmy się do Pucharu Polski, zajmujemy trzecie miejsce w sezonie zasadniczym i, i teraz rzeczywiście przeszliśmy jak burza przez playoff, ale wcale to nie było łatwe, ok, wyniki były na naszą korzyść, ale to nie było łatwe, to nie było odhaczania meczów, to była ciężka walka. Ważne, że kto na końcu będzie triumfował. Mało kogo obchodzi, kto jest najlepszym zawodnikiem, kto jest najlepszym strzelcem. To jest dla mediów, to jest dla statystyków. Nas interesuje, interesowało złoty medal. GKS-tych wygrał 12 meczów w playoffach, przegrał tylko jeden. Pozostańmy jeszcze w klimacie hokejowym. Dziś przypada 50. rocznica najsłynniejszego meczu reprezentacji Polski. Meczu z ZSRR podczas Mistrzostw Świata w Katowicach w 1976 roku. Rywal był wówczas absolutnym światowym dominatorem. Zwycięzcą wszystkich najważniejszych turniejów. Posłuchajmy sprawozdawcy Polskiego Radia Andrzeja Zydorowicza z tamtego spotkania. Podjeżdżają do naszego dramkarza Andrzeja Kacza. Ściskają go, całują, gratulują sobie nawzajem. Pokonaliśmy zespół czternastokrotnego mistrza świata, pięciokrotnych zdobywców złotych medali na igrzyskach olimpijskich, zespół radziecki w stosunku 6 do 4. Wielka wiktoria, wspaniałe rozpoczęcie turnieju o mistrzostwo świata i Europy w hokeju na lodzie. Proszę posłuchać jak metuje ten sukces w wojewódzkiej hali sportowo-widowiskowej w Katowicach. Oj, można by tak długo śpiewać. W dniach 2-8 maja w Sosnowcu Polacy zagrają w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Może wrócimy do elity, kto wie? Rozpoczęły się ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA. Wczoraj Bayern Monachium 2-1 do 1 pokonał w Madrycie Real. Arsenal Londyn wraca z Lizbony jedno, z jednobramkową zaliczką po zwycięstwie właśnie 1-0. Dziś ciąg dalszy. Zmagań do boju ruszy Robert Lewandowski i spółka z Barcelony na Camp Nou. Blaugrana zagra z Atletico Madryt. A w Paryżu Paris Saint-Germain zmierzy się z Liverpoolem. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21. A o 18.00 w Bydgoszczy zawisza zagra z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski. I więcej o tym za godzinę. Chłodno, pochmurno i miejscami mokro. No taka jest pogoda i nikt nie będzie tutaj rzeczywistości naginał. Chociaż przy Myśliwieckiej w Warszawie jakby słońca teraz Nieco więcej. Od zera na południu przez 4 na północy, 7 w centrum, 8 na wschodzie i jeszcze teraz 12 na zachodzie Polski. Deszcz teraz szczególnie na wschodzie i w centralnym punkcie naszego kraju. W nocy będzie zimno. Temperatura minimalna od minus trzech do zera na południowym wschodzie. I tam też deszcz i to nawet ze śniegiem. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje...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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 16.09. Audycję wydaje Agnieszka Laskowska, realizuje Maciej Załęcki. Przy mikrofonie Michał Gardias. Zapraszamy do Trójki. A telefony odbiera Michał Kowarski. Dzisiaj tematem numer jeden jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogłoszone zawieszenie ognia w wojnie między USA, Izraelem a Iranem. O tym będzie na pewno, ale też o naszych krajowych wydarzeniach, bo wśród nich dalsze losy wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak państwo wiedzą, prezydent zaprosił i przyjął ślubowanie od dwojga z nich. Czworo pozostałych nie mogło się doczekać i teraz ma być zaprzysiężonych w Sejmie. Jutro zaprosili nawet prezydenta do parlamentu. Pytanie, czy to coś zmieni. Za kilkanaście minut też o tanich ziemniakach. Do tego stopnia tanich, że niektórzy rolnicy do no nie mają wyjścia. Będę rozdawała. Myślałam, żeby dla zakładów opiekuńczych, dla domów dziecka, nawet dla szpitali, są to mniejsze ziemniaki, ale nadają się na obieranie. Jeżeli pan znajdzie przez radio osoby chętne czy instytucje, które wiadomo, że nie po kilogramie, żeby nie robić zamieszania w gospodarstwie, ale cały samochód czy ciężarówkę chętnie zapakuje. Szczegóły już niebawem będziemy ogłaszać. 227 trójek nasz numer do Państwa dyspozycji. Można dzwonić. Czekamy na każdy głos w każdej sprawie. Do korzystania oddajemy też nowy adres mailowy, kontakt3 pisany cyferką małpapolskieradio.pl Do zgłaszania spraw, którymi powinniśmy się absolutnie zająć. Na zegarach 16.14, a to wygląda jak plan B samych sędziów. Jutro w Sejmie odbędzie się zaprzysiężenie czworga wybranych przez Sejm w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest ich reakcja na ciągłe oczekiwanie i brak reakcji prezydenta. Karol Nawrocki przyjął u siebie w pałacu tylko dwoje z sześciorga sędziów. Reszta bierze sprawy w swoje ręce. O zamieszaniu wokół Trybunału Jacek Frencel. Foro z wybranej przez Sejm szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego planuje złożyć ślubowanie jutro o 12.30 w Sejmie. Sędziowie wysłali do prezydenta indywidualne listy z zaproszeniem na uroczystość, którą organizują sami w udostępnionych przez marszałka pomieszczeniach Sejmu. Pan prezydent dostał zaproszenie do Sejmu na spotkanie z sędziami, których jeszcze nie zaprzysiągł. Żaneta Cwalina-Śmiłowska, Klub Parlamentarny Centrum. Natomiast nie mamy nadal odpowiedzi z Pałacu Prezydenckiego, czy pan prezydent przyjmie to zaproszenie, Jak ma stosunek do sędziów. A jeśli prezydent nie przyjmie zaproszenia i nie przybędzie jutro do Sejmu? W takim wypadku powinien być zastosowany inny model zaprzysiężenia sędziów trybunału, chociażby ten ze złożeniem oświadczenia przed notariuszem i wysłaniem do Pałacu Prezydenckiego. Pan prezydent nie może stawiać wszystkich obywateli pod ścianą i dobierać sobie sędziów do trybunału jak kwiatki do wazonu. To jest po prostu rozwalanie państwa w sposób bezprecedensowy. Włos się jeży na głowie, którego nie mam za dużo. Szymon Szynkowski-Welsenk Prawo i sprawiedliwość. Konsekwencja będzie taka, że nieuznawany przez część sceny politycznej Trybunał Konstytucyjny będzie miał w składzie wybranych przez Sejm sędziów nieuznawanych, ponieważ nie złożyli oni ślubowania przez znaczną część, że tak powiem, sceny politycznej. To jest węzeł gordyjski. Ale według Konstytucji Sejm wybiera sędziów, a prezydent odbiera tylko uroczyste ślubowanie. Ale jest warunkiem rozpoczęcia pracy w Trybunale. No tak, prezydent łamie Konstytucję, bo wybiórczo traktuje wybranych sędziów przez Sejm, a chcę przypomnieć, że po wyborze sejmowym zgodnie z Konstytucją mamy do czynienia z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Mariusz Witczak Koalicja Obywatelska. Zatem działanie prezydenta musi zostać naprawione i sędziowie, od których prezydent nie chce odebrać ślubowania, złożą ślubowanie wobec prezydenta w kategoriach wyartykułowania słów ślubowania i zjawią się w pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Czy złożenie jutrzejsze ślubowania przez czwórkę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych Jakich przez sędziów? Sejm? Jakich sędziów? To są zaledwie kandydaci na sędziów. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość to nie są sędziowie, proszę jeżeli... pana. Dopiero są sędziami Trybunału, jak złożą przysięgę. W związku z tym to są cztery osoby wybrane przez większość koalicyjną i jeżeli nie złożą przysięgi przed prezydentem, to nigdy z sędziami Trybunału Konstytucyjnego nie będą. Muszą mieć taką świadomość. Opozycja będzie na wszelkie różne sposoby podważała działania, które służą przywróceniu praworządności. Nic innego się nie dzieje od w zasadzie wyborów. Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, senator Koalicja Obywatelska. Czy to pan Święczkowski, czy to pani przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, czy sędziowie orzekający? W sądzie najwyższym czy rzecznicy dyscyplinarni, już dawno odwołani, oni cały czas używają różnych sposobów, aby powstrzymać ten proces zmian, który następuje. Natomiast no, kalendarz w tej sytuacji jest też nieubagany. Kończy się kadencja Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z tym trzeba powołać nową Krajową Radę Sądownictwa. Tak samo skończyła się kadencja kilku sędziów Trybunału i dlatego trzeba powołać nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy prezydent pojawi się na jutrzejszej uroczystości w Sejmie? W tej chwili jeszcze nie wiadomo. Temat ślubowania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgłębił Jacek Frenzel. A już teraz The Strokes i Going Shopping, czyli piosenka Dnia Radiowej Trójki. Ale przed wyjściem na zakupy warto posłuchać kolejnego materiału za kilka chwil o ziemniakach i ich kłopotliwych dla rolników niskich cenach. Like Katastrofa to jest mało powiedziane. Rolnicy alarmują w sprawie nadwyżki ziemniaków. Kartofli jest tak dużo, że nie można ich ani sprzedać, ani nawet zutylizować. Niektórzy z naszych słuchaczy powiedzą teraz, no tak, naprawdę, no to niech nam tutaj oddadzą. No w takim razie proszę słuchać uważnie do końca materiału Pawła Turskiego, który zbadał ten temat zaczynając od wykonania telefonu do jednego z gospodarstw rolnych. Jest bardzo źle. Żali się rolniczka z Mazur ze Szkotowa, Agnieszka Tołoczko. Bardzo dużo rolników będzie wyrzucać ziemniaki. Gdzieś się tylko da nie mam możliwości przerobienia tej ziemniaków, bo przetwórnie są już zapełnione. Są dwa główne powody, dla których ziemniaków jest za dużo. Po pierwsze, zeszły rok był bardzo urodzajny, po drugie, rolnicy skuszeni wysokimi cenami w skupie w 2024 roku zasadzili więcej kartofli. Niektórzy faktycznie więcej zasadzili, ale jak co roku sprzedawał i patrzył, że to idzie, no coś musi. Próbuje bronić. Rolników prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Marian Sikora. Mamy ten problem, że nie mamy rozwiązanego dodatkowego zbytu na ziemniaki, bo te ziemniaki należały przerobić na spirytus. Spirytus się przychowa i nie ma eksportu. Mamy sieci handlowe, które skupują u siebie ogromne ilości, sprowadzają. Jeśli porównamy to, co my sprzedajemy, a co do nas chodzi, to jest ponad 70 tysięcy ton. Jest różnica na naszą niekorzyść. Czy kupili państwo ziemniaki? Nie. Ludzie nie chcą już brać. One w domu kwitną szybko, więc się psują. Ja dziękuję, mamy jeszcze za dwa kilo. Gdybym ja miała zdrową rękę, to byśmy przeszli, bo my placki bardzo lubimy, pyzy lubimy, ale mam chorą rękę i nie dam rady trzeci. Jak wyliczyli niemieccy rolnicy z Erfurtu, nad podaż kartofli, z którą walczy cała Unia Europejska, mogłaby pójść w niepamięć, gdyby każdy przez miesiąc co tydzień jadł 5 kilo ziemniaków. Sęk w tym, że konsumenci kartofli nie chcą. To spożycie ziemniaków, szczególnie w miastach, się skurczyło, bo ziemniak jest tą sprawą, że trzeba go obiad obrać. Też non-stop się mówiło, że ziemniak to tuczący, A to prawdą nie jest, mówi dietetyczka Urszula Somow. Ten mit tuczącego ziemniaka wziął się z dodatków. Natomiast sam ziemniak w 100 gramach to jest trochę ponad 80 kalorii. Taki ugotowany ziemniak daje też nam dosyć dużą sytość w w łączeniu z całym posiłkiem to może nam też pomóc nie podjadać. W obecnej sytuacji los rolników zależy tylko i wyłącznie od nas. Ziemniaków nie chcą przyjmować żadne zakłady, nawet biogazownie. Nie mają miejsca. Pomóc nie zamierza też od miesięcy Ministerstwo Rolnictwa. W ministerstwie jest taka sprawa: Jagunia się zgodzi, ponieważ sami nie podejmujemy decyzji, nie mogą nic zrobić. Na razie stoimy. W tej sytuacji rolnicy chcą już oddawać ziemniaki za darmo. Swoje zbiory oferuje chociażby rolniczka Agnieszka Tołoczko ze Szkotowa na Mazurach. Będę rozdawała. Myślałam, żeby dla zakładów opiekuńczych, dla domów dziecka, nawet dla szpitali. Są to mniejsze ziemniaki, ale nadają się na obieranie. Jest to kalibraż taki mniej więcej do 5,5 cm, więc jeżeli pan znajdzie przez radio osoby chętne czy instytucje, które wiadomo, że nie po kilogramie, żeby nie robić tutaj zamieszania w gospodarstwie, ale cały samochód czy ciężarówkę chętnie zapakuje. Pani Agnieszka prowadzi stronę na Facebooku, nazywa się Gospodarstwo Rolne Szkotowo. No, przejrzałem dla państwa gazetki w dwóch największych dyskontach od jutra, na przykład po złotówce za kilogram a nawet po 80 groszy. No to zrobiła się granda. Tylko te młode ziemniaczki po 3, 4, nawet 6 zł za kilo. Gdyby państwo odbierali warzywa od pani rolniczki, no to czekamy na zdjęcia. Można je do nas podesłać na nowy adres trzymał polskie radio.pl. Nowym smokiem, na mnie radarami, jestem. żywcem Zastawiłeś idzieła Zmieniłeś Zasady gry Zablokowałeś Drogi Zaryglowałeś drzwi Nie lubię cię ten temat ziemniaczany, bardzo taki sycący wśród naszych słuchaczy. Halo, halo, odbieramy telefony. W nawiązaniu do informacji o nadwyżce ziemniaków na rynku, ponieważ wiem, bo akurat współpracuję z roślinikami jako dostawcami, zamiast 35 ton z hektara urodziło się 60, a nawet 65 ton. Skoro mamy więcej ziemniaków, to proponuję abyśmy przynajmniej skoro będziemy jedli więcej tańszych ziemniaków, to byśmy, żebyśmy przynajmniej przebadane jedli. Mm, klęska u rodzaju 227 trójek sprawie każdego warzywa i nie tylko. Telefony oddajemy w Państwa ręce. Zapraszamy.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 Lidl, to się opłaca. Halo, mobilki! Dostarczam dobre wieści.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 Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Pierwszej obniżki 6,49. Teraz aż 38% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. A filety z piersi Kurczaka XXL. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,80. Teraz w promocji 27% taniej. To tylko 17,99 za kilogram. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.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 Żegnamy reklamy. 16.31 już za chwilę. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wstrzymane ruch pociągów na trasie Raciąż-Sierpc w północno-wschodniej części Mazowsza doszło tam do wypadku około 14.30 na przejeździe kolejowym. Karetka zderzyła się z szynobusem kolei mazowieckich. Nikomu nic się nie stało. Szynobus był relacji na sierp natomiast karetka przewoziła dwóch pacjentów i był tam kierowca. Z podróżowały cztery osoby. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiała żadna osoba, a działania straży ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Mówi Waldemar Goczyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu kursować ma komunikacja zastępcza. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma wstępnie zatwierdzić kolejny wniosek z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o czwartą transzę pieniędzy dla Polski w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Mimo zawieszenia broni, Zjednoczone Emiraty Arabskie informują o nowych atakach ze strony Iranu. Zdaniem władz Abu Zabi kraj został ostrzelany 17 rakietami i 25 dronami. Wszystkie zostały przechwycone przez obronę przeciwlotniczą. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Orm. Dodał, że rozejm będzie obustronny. Według mediów amerykańsko-irańskiej rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w Islamabadzie. Pełny serwis trójki o 17. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ministerstwo Energii nie przewiduje objęcia gazu LPG pakietem CPN. Resort tłumaczy, że rozwiązania przyjęte w ramach pakietu ceny paliwa niżej mają charakter interwencyjny i są ukierunkowane na paliwa o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,27 zł. Benzyny 98, 6,80 58, a oleju napędowego 7 zł i 83 grosze. Oznacza to, że jutro maksymalne ceny benzyn na stacjach będą wyższe od dzisiejszych, a cena diesla niższa. Ropa tanieje, a inwestorzy chętniej kupują akcje. To efekt zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie na dwa tygodnie. Jak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, na rynkach finansowych mamy dziś duży entuzjazm po ogłoszonej w nocy decyzji. Mamy bardzo silne wzrosty indeksów akcyjnych o 3-5%. Duży spadek cen ropy o kilkanaście procent, wyraźnie poniżej 100 dolarów za baryłkę. Spadają też rentowności obligacji, to ważne, bo to oznacza, że... Rządy będą się mogły taniej zadłużać, że mniejsze będą napięcia w finansach publicznych. Także zmiany na rynkach są duże i odzwierciedlają nadzieję na trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Waluty dzisiaj także tańsze. Dolar kosztuje 3,63 zł, a euro 4,25 Podatnicy złożyli już ponad 6 milionów deklaracji za pośrednictwem usługi Twój PIT, poinformowała dziś Krajowa Administracja Skarbowa. Powoli kończy się okres rozliczeń z fiskusem za ubiegły rok i dlatego w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia infolinia KAS będzie udzielać informacji dotyczących rozliczenia PIT od 8 do 18, czyli dłużej niż zazwyczaj. Osoby, które mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą zadzwonić, mogą też zajrzeć na stronę podatki Tak dużego popytu na kredyty mieszkaniowe jeszcze w Polsce nie było. Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, w marcu o kredyt na mieszkanie wnioskowało blisko 3000 osób dziennie, najwięcej od prawie 18 lat. To splot kilku czynników wyjaśnia Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. To efekt między innymi gwałtownej poprawy dostępności kredytów. W ostatnich kwartałach mieliśmy do czynienia ze splotem trzech pozytywnych zmian. Oprocentowanie kredytów spadało. Wynagrodzenia rosły, a ceny mieszkań ustabilizowały się. W marcu popyt podbiły jednak też efekty konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli obawy o to, że hipoteki tańsze już nie będą, a inflacja i koszty budowy znowu wzrosną. Czas pokaże na ile uzasadnione były te obawy, a jutro poznamy kwietniową decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów żadnej zmiany poziomu stóp procentowych nie będzie. Nad Warszawą pojawiło się więcej słońca, ale dalej przewaga chmur. Tak jest chyba na przeważającym obszarze naszego kraju. Teraz od zera w Zakopanem do 12 w Słubicach na zachodzie. Tam jest najcieplej. W nocy od minus 3 do zera. To będzie temperatura minimalna. Jutro nie więcej niż 10 na zachodzie, ale trochę więcej promieni. Jest ich nawet 15 milionów na całym świecie. Tworzą największą mniejszość świata. Dzisiaj Romowie mają swój dzień. Warto z nami zostać, bo szykuje się interesująca rozmowa tutaj w studiu za kilka minut. A teraz YouTube. Populacja na całym świecie może liczyć nawet 15 milionów, tak podają różne źródła. Trudno to jest dokładnie oszacować. 8 dzień kwietnia to jest Światowy Dzień Romów. I dzisiaj postaramy się w te dosłownie kilka minut, bo tyle mamy czasu, o ich kulturze podyskutować. Ze mną w studiu jest dr Joanna Talewicz, antropolożka, Polka i Romka, prezeska fundacji w stronę Dialogu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ważny dzień? Bardzo po... ważny dzień. A jak jest obchodzony w tych społecznościach? Bardzo różnie. Bardzo różnie, bo żyjemy, jesteśmy społecznością, która żyje w diasporze, mamy swoje kraje, swoje ojczyzny i także do różnych miejsc, w których żyjemy, mam na myśli dziedzictwo kulturowe, mhm. muzykę i tak dalej, nawiązujemy też tego, tego dnia. Natomiast mimo takiej różnorodności społeczności romskiej zdecydowanie jest to dzień, który nas łączy. Dzień, w którym myślimy o naszej romskiej tożsamości, o naszym dziedzictwie kulturowym, historycznym i obchodzimy go różnie. Natomiast to jest to celebracja radosna. E, powiewają romskie flagi, bo mamy flagę, mamy swój hymn, który również wybrzmiewa w absolutnie różnych e, wersjach muzycznych, w różnych dialektach języka i to myślę, że jest piękne święto. Romska muzyka zresztą też kojarzy się z taką wielobarwnością, pięknie, pięknie. Flamenko, czardasze, po prostu to jest tak różnorodna też muzyka, że... A zauważyła Pani coś, co łączy Polaków i Romów? Mamy jakąś taką wspólną cechę? Myślę, że mamy więcej wspólnych cech niż różnic. Myślę, że zbyt często się skupiamy na tych różnicach i na dyskusji o tym, co nas, co nas dzieli, co nas różni i tak dalej. My jesteśmy Polakami i Polkami. W związku z tym też e, łączy nas religia. E, oczywiście różne podejście jest do tej religii, bo są osoby bardziej mniej wierzące, są osoby niewierzące także wśród nas, prawda? Więc to jest taka cecha wspólna, którą, którą mogłabym zdecydowanie wymienić. E, łączy nas język. Bo oprócz tego, że Romowie posługują się językiem romskim, to język polski jest również naszym językiem. Łączy nas, myślę, że miłość do tego kraju i patriotyzm też w różnych absolutnie formach. Więc naprawdę ty, tych, tych podobieństw jest bardzo dużo i ja zawsze podkreślam, że, że, że, że my romskie osoby, osoby z romskiej społeczności też jakby współtworzymy ten kraj. Współtworzymy go wspólnie, jesteśmy częścią tej historii, częścią, częścią społeczeństwa polskiego. Ja wiem, że coś innego zupełnie jest, jeśli chodzi o Polaków i o Romów. Ja tutaj czytam o takich ciekawostkach o Romach właśnie. Jest tradycyjny ślub, który wygląda tak, że cygańskie wesele często zaczyna się od symbolicznego porwania panny młodej, a po ślubie zabawa trwa kilka dni. To jest prawda? Yy, Czy pewnie, to jest pewnie, które, myślę, że to jest utarty schemat, jakieś wyobrażenie, które nawiązuje do, do, do na pewno rzeczywistości wielu rodzin. Ja wcale nie chcę tego negować, powiedzieć, że tak nie ma. Mhm. Ale nie chcę też powiedzieć, że for, porwanie jest jakąś formą, która... No to źle jednak się kojarzy. Oczywiście, porwanie. to się źle kojarzy, to jest jakaś taka y, też językowa, prawda? Od razu kojarzy się nam bardzo negatywnie, natomiast to, nie, to, to niekoniecznie musi o to chodzić, tylko chodzi o to, że po prostu osoby które zdecydują się być razem, um, spędzają czas poza domem, no i wtedy rzeczywiście organizuje się zaręczyny i tak dalej, później, i później ślub. E, ale czy to jest norma? Nie, absolutnie nie. No Bo, mhm. bo dzisiaj też y, y, m, młodzi ludzie, starsi, starsze osoby, mhm. które zawierają małżeństwa robią to w taki standardowy, także dla Polek i Polaków y, sposób. Więc to jest naprawdę bardzo różnie. Czasami jest tak, że jakoś jest to umowa też między rodzinami. Tak też się dzieje. Mhm. Więc tutaj różnorodność jest bardzo, bardzo, naprawdę duża. Natomiast e, rzeczywiście te porwania i takie romantyczne wyobrażenia o tych romskich zaślubinach, o tych weselach, które trwają kilka dni, ono on, on nas bardzo mocno przylgnęło I, i, i, i, i, i pewnie dla wielu rodzin nadal to jest jakaś, jakaś ważna tradycja, natomiast nie powiedziałabym, że to jest e, coś, co, co jest wspólne dla nas wszystkich. Mhm. W tej ciekawostce, którą tutaj zacytowałem, e, padło słowo cygańskie. Mhm. No i to jest ważny chyba temat, ważna kwestia, że jednak z biegiem lat zmieniło się, no, zmieniło się brzmienie tego słowa cyganie, cygan, też niektórzy wykorzystywali też lata temu słowo cyganić, tak? mhm. W taki gorszący trochę sposób, taki krzywdzący. Czy to jednak to zupełnie się zmienia? Jest pan optymistą, kiedy pan mówi w czasie przeszłym, bo Aha. dalej to słowo cyganić jest używane. Mhm. Kiedy jest słyszymy ty cyganie czy ty cyganko, to raczej nie chodzi o wskazanie pochodzenia tak. etnicznego, tylko, tylko właśnie o, o pewne cechy, które się tej cygańskości tak zwanej przypisuje. Oczywiście, że jest to negatywne you <laughs> To jest też określenie, które Romom zostało nadane, jak przybyli do Europy. E, sami e, przyzwyczaili się do, do tego określenia, sami zaczęli go, go używać, więc e, to jest jakaś też forma pewnego przyzwyczajenia, utartego schematu wśród romskiej społeczności. Natomiast słowo Rom i Romka nie jest słowo nowe, od zawsze istniało w naszym, w naszym języku. Czasem łatwiej powiedzieć cygan, cyganka, bo albo się do tego ktoś przyzwyczaił, być może, mhm. albo po prostu wiadomo o kogo chodzi, kiedy mówi o sobie. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że to słowo ma w sobie negatywny bagaż i o ile ktoś ze społeczności romskiej może sobie tego określenia używać, o tyle zawsze powtarzam, że ciąży nas pewnego rodzaju odpowiedzialność taka za, społeczna, mówię, szczególnie o osobach takich jak o, dziennikarze, prawda, czy osoby publiczne, które używając tego słowa muszą zdawać sobie sprawę z tego negatywnego e, bagażu, które to słowo za sobą niesie. Bo język jest ważny, język też kreuje naszą rzeczywistość i bardzo mocno odzwierciedla wszelkie podziały i hierarchie w tej społeczności. I pamiętajmy o tym. Naszym gościem była pani doktor Joanna Talewicz, antropolożka, Polka i Romka, powtórzmy raz jeszcze, Prezeska Fundacji Strony Dialogu. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciebie, gdy Śpiewałem głośno pod prysznicem Ten mój mały Dziękuje 1649 na zegarach. No trudne są relacje Amerykanów i Hiszpanów, taka jest prawda. Jak ustalił Wall Street Journal, państwa europejskie po cichu pomagają USA w wojnie z Iranem. Udostępniają swoje bazy wojskowe lub wsparcie logistyczne. Ale z Hiszpanią jest inaczej. Madryt odmówił Amerykanom wykorzystania swoich baz które de facto współdzieli z Ameryką. Padają mocne słowa pod adresem Trumpa i jego polityki, z kolei przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiada zerwanie relacji gospodarczych z Hiszpanią. Z czego to wszystko wynika? O tym już teraz w cyklu Centrum Świata. Marcin Pośpiech. Centrum Świata. Amerykańsko-izraelski atak na Iran wstrząsnął Bliskim Wschodem, światową gospodarką i NATO. Donald Trump oskarżył państwa sojuszu o bierność i niewdzięczność w związku z czym nie wykluczył wycofania USA z Paktu Północnoatlantyckiego, co w praktyce oznaczałoby jego koniec. Fakty są jednak inne – Wiele państw NATO wsparło USA, ale po cichu, tak by nie narazić się wyborcom sprzeciwiającym się niepopularnej wojnie. Swoje bazy udostępniła Wielka Brytania, Portugalia i Niemcy, częściowo także Francja. Nikt w Europie nie chce bowiem podpaść Donaldowi Trumpowi. Nikt poza premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, który już pierwszego dnia konfliktu postawił sprawę jasno. Nasze stanowisko sprowadza się do słów. Żadnej wojny. Madryt stanowczo odmówił wykorzystania w operacji epicka furia amerykańskiej bazy morskiej w hiszpańskiej Rocie oraz bazy lotniczej Moron. Dodatkowo Hiszpania zamknęła przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów biorących udział w ataku na Iran. Tak w Kortezach mówił Pedro Sanchez. Co do tej pory udało się osiągnąć? Po pierwsze upadek prawa międzynarodowego. Po drugie destabilizację Bliskiego Wschodu. Rozpalenie na nowo konfliktów w Libanie i Iraku. Pogrzebanie dramatów w strefie gazy. Pogrzebanie już nie w gruzach, ale w zapomnieniu i obojętności. Zniszczenie bezpieczeństwa państw Zatoki Perskiej. Wyższe ceny ropy to miliony euro dla Putin by miał za co atakować Ukrainę. Ta wojna to katastrofalny błąd, za który nie chcemy płacić. Słowa hiszpańskiego premiera dotarły oczywiście do uszu amerykańskiego prezydenta i nie pozostały bez odzewu. Zerwiemy z nimi wszystkie relacje handlowe. Nie chcemy mieć z Hiszpanią nic wspólnego. Przy innej okazji Donald Trump dodał Hiszpanie są fantastyczni, ale ich rząd fatalny. Co na to Madryt? Informacje o zawieszeniu broni w Iranie Pedro Sanchez skomentował wpisem w mediach społecznościowych. Tu cytat. Nie będziemy klaskać tym, którzy podpalają świat tylko dlatego, że teraz pojawiają się z wiadrem wody. Dyplomacja, prawo międzynarodowe i pokój. A z nami historyk dr Bartosz Kaczorowski, specjalizujący się w historii Półwyspu Iberyjskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panu ale dzień dzisiaj dobry nie o historii, ale o ostatnich wydarzeniach. Hiszpania, a konkretnie jej władzy, wyrastają na głównego oponenta Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Z czego wynika ta nieugięta postawa Madrytu? Czy to jest antyamerykanizm, a może stanie na straży pryncypiów i prawa międzynarodowego? Zdecydowanie ten pierwszy element, jeżeli mam wybrać z tych dwóch. Natomiast musimy sobie także zwrócić uwagę na fakt, że jest to dosyć tradycyjna polityka hiszpańskiego rządu socjalistycznego na czele z Pedro Sánchezem, który już Hiszpaniom akurat rządzi od roku 2018. I właściwie, jeżeli chodzi o, o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to one przez te całe 8 lat były relacjami dosyć trudnymi. To znaczy Hiszpania prowadziła własną grę, niezależną od Waszyngtonu. Bardzo często krytykując Waszyngton, to niezależnie także, kto był prezydentem akurat Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w czasach Donalda Trumpa można powiedzieć, że Madryt ma większą łatwość w krytykowaniu. Tego ze względu także na, na osobowość amerykańskiego prezydenta. Do jakiego stopnia jest to też odbicie po prostu poglądów hiszpańskiego społeczeństwa, bo w przyszłym roku mamy wybory. I jak tutaj może ta rozgrywka wyglądać? Jak na te sprawy patrzy chociażby Partido Popular, a więc ta centroprawicowa partia hiszpańska, czy też jeżeli mówimy o tym prawym skrzydle hiszpańskiej sceny politycznej partia Vox? Opozycja jest bardzo krytyczna wobec tego nastawienia Sancheza. Opozycja zdecydowanie wspiera Stany Zjednoczone. I to jest podział mniej więcej pół na pół? Jeżeli chodzi o poparcie dla ugrupowań politycznych, to mniej więcej tak, aczkolwiek obecnie sondaże dają jednak zwycięstwo prawicy. To jest dosyć trudny element, bo zwycięstwo prawicy w wyborach niekoniecznie musi się przełożyć na rządzenie. Mhm. Z tego względu, że specyfika hiszpańskiej polityki jest taka, że mamy dużo ugrupowań regionalnych, a to są ugrupowania, które mają tendencję do współpracy z lewicą. Niezależnie od tego, czy są to ugrupowania właśnie prawicowe, lewicowe, to i tak łatwiej się porozumiewają z hiszpańską lewicą, bo ona więcej oferuje po prostu. I wie, więc prawica, żeby zdobyć władzę w Hiszpanii musi to zwycięstwo mieć bardzo przekonujące, wręcz no, musi doprowadzić no, niemalże do wyborczego rozgromienia lewicy, a o to, jest, o to jest trudno. Natomiast jeżeli chodzi o sympatię społeczeństwa, no to tutaj jest wyraźna różnica, to znaczy rzeczywiście społeczeństwo hiszpańskie jest nastawione jednak w dużym stopniu antyamerykańsko. I e, czego to wynika? To wynika, można powiedzieć, z, z długich dziesięcioleci hiszpańskich tradycji. No Nie chciałbym powiedzieć z pamięci, ale z pewnego doświadczenia nawet klęski z roku 1898, które, można powiedzieć, wykształciło kilka generacji tak naprawdę hiszpańskich polityków z różnych obozów, które były negatywnie nastawione do Stanów Zjednoczonych. No Amerykanie byli postrzegani jako ci, którzy po prostu zawsze byli przeciwko, przeciwko Hiszpanii. Za generała Franco to się oczywiście zmieniło, bo Hiszpania weszła w ścisłą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast i w samym obozie frankistowskim było, nie brakowało krytyków oczywiście takiego zbliżenia. No, zdecydowanie to był, można powiedzieć, sojusz no, typowo z rozsądku, a nie, nie z miłości. Natomiast także te elementy antyamerykańskie były, były silne. One są zdecydowanie silniejsze na hiszpańskiej lewicy. Panie doktorze, jeszcze jeden wątek. Hiszpania posiada bazy wojskowe, w tym wspólne ze Stanami Zjednoczonymi. Na ile są to kluczowe miejsca, no i na ile jest to poważny problem dla Amerykanów? I też taka rzecz, nad którą oni są w stanie przejść do porządku dziennego i tę zniewagę zapomnieć. No, oczywiście te bazy można łatwo zastąpić innymi, bazą w Ramsztań chociażby. Także Maroko mówi, że te bazy mogą być przeniesione do, do nich. Tak, i to jest wielki problem dla Hiszpanii, pokazuje tak naprawdę koszt autentyczny tej całej zabawy. Amerykanie mają istotne środki nacisku na Hiszpanię. Panie, więc ta gra prestiżowa, pr wyborcza może się dla Hiszpanii bardzo różnie skończyć. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Bartosz Kaczorowski, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Centrum Świata. To Sprawy Światowe, a państwo dzwonią w temacie y, tanich ziemniaków. Ja mam takie pytanie. Wie pan co, bo tu słyszę o tych ziemniakach, tylko nie wiem, bo się nie znam. Na tych, jakby to się kalkulowało, jakby z tych ziemniaków zrobić puree? To trzeba jakoś policzyć, ale zależy czy z masłem, czy bez. Chociaż ostatnio masło też można było kupić, chyba za złotówkę. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie od czwartku świeży łosoś atlantycki XXL Konesser, filet ze skórą 2,99 za 100 gramów z Kaufland Kart, 3 kg na osobę a pyszne polskie jabłka Szampion i Daret lub Gold tylko 2,49 za kilogram idę tam gdzie wszystko mam Kaufland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 Żegnamy reklamy.